Serwis PL. Jest z nami Cichonio. Witam. I także w Poznaniu jest Tomek. Witaj Tomku. Witam, witam serdecznie. Ja jestem oczywiście Johnny i teraz dzisiaj ja poprowadzę. Yy, możecie się domyślać dlaczego. Yy, może na początku szybkie pytanie. No jak wam się podobał mecz? Były ogólne wrażenia? Yy, no Tomek, może ty pierwszy zaczniesz, bo Barcelona wygrała. To co bardzo no. do pytania?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 No cóż, no mecz ciężki do oglądania już od, od 10 minuty i e, no i tyle, no i dobrze już się skończyło. E, no cóż, ja dodam od siebie tylko, że zgadzam się taki z Tomkiem, jak i z Cichoniem. To nie, może nie, nie często będzie się zdarzało w tym podcaście, ale no uważam, że Barcelona zagrała najlepszy mecz, jaki, jaki widziałem, to, to na pewno, no, jaki widziałem na żywo.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 No, może on tylko prowokuje, gdy wygrywa, a jak przegrywa, to już nie ma, nie ma na to siły i wie, że jest bezradny. No, jak, jak Twoje wrażenia z Mourinho i Pellegrini, jak byś porównał z tamtymi derbami? E, no, chcia, chciałbym na wstępie skomentować wypowiedź Cichonio, który tutaj sugeruje. Ee, że, że geniusz Mourinho e, przewidział taki, a nie inny projekt tego spotkania, bo przewidział to, że, że Real będzie słabszy od Barcelony, no, no jest to oczywiście dorabianie e, dodatkowych teorii po, po spotkaniu i myślę, że to tylko pokazuje e, nawet ty cicho e, fan e, Realu dosyć racjonalny momentami, e, widzę, widzę ulegasz tej magii Mourinho, tym, ten, temu geniuszowi Mourinho, który wie, że, że mecz zostanie przegrany, już jego wypowiedzi przedmeczowe na, na, na to wskazują. No no jest to kompletnie e, moim, moim zdaniem pomysł bez, bez żadnych podstaw. Jeśli, jeśli chodzi o Mourinho kontra Pellegrini, no, no, no zespół Murinio kompletnie zawód. Ja, ja przyznam się, spodziewałem się o wiele, o wiele cięższej przyprawy. Pamiętam mecze Barça Chelsea, który ledwo co wygraliśmy 2-1, nie wiem czy takiego zawodnika pamiętacie, Maxi Lopez wtedy wszedł i odmienił nagle mecz.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 Widać było, że jakaś organizacja tam jest, tylko, no, tylko ten pricing nie przynosił kompletnie, e, kompletnie że, żadnego skutku. Oprócz może pierwszych 10-15 minut, gdzie real dwa, trzy razy rzeczywiście pokazał to, z czego stosuje w tym sezonie. Szybkie przejęcie, szybka akcja, e, podanie do przodu. Chyba, chyba tam Di Maria miał jeden nie jeden zwystrzał. Natomiast e, no, oprócz tego realnie pokazał nic po prostu e, w tym meczu. E, Pe Pellegrini zdecydowanie lepiej przygotował zespół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 Też do, do tej chciałem się włączyć do tej dyskusji o motywacji. Była taka sytuacja, że zdaje mi się, że już stanie 2-0. Ronaldo stracił piłkę, wydawało mu się, że był falowany i wykonał taki klasyczny ruch, czyli wzięcie, położenie dłoni. Yy, na pasie, czy, czy, czyli takie podparcie się yy, tak zwane, nie, nie wiem jak to inaczej określić, czyli taki rok, który wskazuje, obrażam się na cały świat, co się dzieje, dlaczego sędzia nie że yy, mi fali. Myślę to, że to fantastycznie, fantastycznie ukazało charakter Realu yy, w tym meczu. Po, po, po 2-0 no już po prostu niektórzy zawodnicy yy, w sprawach wolicjonalnych nie, nie mieli nic do dodania. No właśnie o tym mówię, że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 Pujon nie ma żalu, oczywiście, że nie ma żalu, bo wygrał 5-0. Ale jeszcze, jeszcze jest ciekawe, sytuacje, ciekawe pytanie się nasuwa. Jak oglądaliście ten mecz? Czy założyliście, na przykład, bo Ram, Ramos jest jakby kolegą, bo to, to, jest, to jest reprezentant Hiszpanii. I na boisku jakby nie widać tej jakby.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 no, prawda? po prostu tam były cały czas jakieś płótnie o, o Messiego, więc to były sytuacje boiskowe, e, tym bardziej już Casillas odpichający Wille, żeby, żeby szybciej wykonać jakiś, jakiś rzut piłką absolutnie nie napotrawałbym nie, nie, nie, nie się w tym jakiejś, jakiejś afery. Jeszcze zanim oddam Ci Tomek głos, to chciałem powiedzieć, bo e, stąd to pytanie, bo właśnie gdzieś w jakiejś hiszpańskiej gazecie na stronie internetowej był filmik e, z reprezentacji Hiszpanii, obrazujący e, jak szawi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 linka pod podcastem i real serwis także odwiedzajcie. Do zobaczenia.